System porozumień zorganizowanych przez Anglię i Francję zatrzymał Niemcy na tej drodze, nie mogą one tymczasem zrobić tam kroku naprzód, a zdobyte dotychczas posiadłości zamorskie nie przedstawiają wartości poważniejszej. Ich nabytki afrykańskie i polinezyjskie wraz z kupionymi na ostatku od Hiszpanii wyspami mariańskimi i karolińskimi to kolonie podrzędnego znaczenia. Dotychczas prawie wszystkie wymagają jeszcze subwencji rządowej. Kiao Chao, otwierając zrazu rozległe widoki na Chiny po wojnie rosyjsko-japońskiej, utraciło wszelkie znaczenie. Niemcy są zmuszone główną swą siłę skierować po linii ekspansji lądowej na południowy wschód. I w tym kierunku energicznie dziś pracują, prowadząc cichy, pokojowy podbój. Największą może przeszkodą w tym dziele jest brak w Niemczech wolnego kapitału. O ile wszakże można sądzić z usposobienia sfer finansowych francuskich i nawet związanych z nimi sfer politycznych, kapitał francuski, szukający lokaty, znajdujący ją w ostatnich dziesięcioleciach na szeroką skalę w Rosji, a dziś do niej nieco zrażony, nie będzie zbyt niechętny do szukania renty w Niemczech i w ich przedsiębiorstwach zewnętrznych. Kolej bagdacka też nie jest całkowicie niepopularną w kołach francuskich, od których zależeć będzie dostarczenie na nią pieniędzy. Z chwilą zaś, gdy kapitały francuskie raz się poważnie zaangażują w przedsiębiorstwach niemieckich i polityka zewnętrzna Francji, licząc się z interesami ich właścicieli, nie będzie się mogła całkiem wrogo do tych przedsięwzięć odnosić. Dziwnie nieco wygląda, kiedy się mówi o ekspansji lądowej Niemiec na obszarach, z którymi państwo Hohenzollernów nie graniczy, od których oddziela je Austria, mająca nadto swoją własną politykę bałkańską. Ta polityka Austrii w ostatnich czasach znacznie się ożywiła i korzystając z osłabienia Rosji rozwija śmielsze plany opanowania ekonomicznego krajów bałkańskich przez budowę kolei na Mitrowice do Salonik z odpowiednimi rozgałęzieniami. Ma ona duże widoki powodzenia, którym sprzyja wcale pomyślny stan ekonomiczny dualistycznej monarchii. Polityka wszakże austriacka na Bałkanach, dążąc w swych konsekwencjach do wyparcia reszty wpływów rosyjskich, wcale się w obecnych warunkach nie przeciwstawia Niemcom. Przymierze austriacko-niemieckie, będące z początku przymierzem obronnym przeciw Rosji, od szeregu lat już utraciło w tym charakterze swoje znaczenie. Widoczne już od lat kilkunastu zbliżenie niemiecko-rosyjskie, skierowanie się Rosji na wschód daleki, bierność Rosji na Bałkanach i wynikające stąd porozumienie z Austrią w sprawach macedońskich, wreszcie osłabienie mocarstwowe Rosji w wojnie z Japonią. Wszystko to usunęło obawę Austrii przed napadem Rosji. Obawę, która była punktem wyjścia do przymierza z Niemcami. Pomimo, że ta podstawa przymierza znikła, samo przymierze zacieśniało się coraz bardziej. I dziś urzędowi przedstawiciele dyplomacji austriackiej zawiadamiają świat, że jest ono czymś więcej niż zwykłe przymierze. Jeżeli związek ten jest czymś więcej niż przymierze, to znaczy, że obejmuje on nie tylko zewnętrzną politykę obu państw, ale nawet jakąś sferę stosunków wewnętrznych. Nie wchodząc w to, czy w tym ostatnim zakresie związek między Niemcami i Austrią jest tylko moralny, czy też opiera się na jakichś tajnych zobowiązaniach formalnych, trzeba stwierdzić, że jest on istotnie bardzo ścisły. Austria, pomimo wszystkich zaszłych w niej odsadowy zmian, Pozostała państwem z instytucji swoich i z ducha niemieckiem. W niemieckim języku załatwiane są sprawy obu połów Marchii. On pozostał, wbrew natarczywym żądaniom Węgrów, językiem armii. On też, pomimo różnego stopnia uprawnienia języków krajowych, jest językiem państwowym przed Litawii. Niemiecką jest najsilniejsza w państwie narodowość, i niemieckimi sfery, które pomimo utrwalenia się parlamentu przeważający wywierają wpływ na politykę państwa, mianowicie koła zaufanych doradców korony, wyższa hierarchia wojskowa i biurokracja centralna. Niemiecką wreszcie jest dynastia i cała tradycja państwa. Katolicyzm, poczucie dynastyczne. Stulecie współzawodnictwa, stanowisko w świecie niemieckim, wreszcie ambicje i interesy Wiednia jako wielkiej niemieckiej stolicy dzielą Austriaków od Prus, ale łączą ich z nimi kultura, język i wyrażające się w nim wspólne życie umysłowe. Kiedy dążenia ludów nieniemieckich zwłaszcza zaś aspiracje czeskie, zaczęły zagrażać Niemczyźnie, w walce z nimi wzrosło poczucie kulturalno-narodowe, a z nim ciążenie do wielkiego narodowego stworzonego przez Prusy państwa. Wśród Niemców mieszkających na ziemiach słowiańskich, sąsiadujących z państwem Hohenzollernów, którzy są bardzo słabymi Austriakami, a za to bardzo mocnymi Niemcami pruskiego typu, Rozwinął się prąd wszechniemiecki, który, dochodząc nieomal do lojalności względem Hohenzollernów i rzucając hasło Los von Rom, wyraźnie już zagrażał odrębnemu istnieniu Austrii. Istotnie zdawało się wtedy, że antagonizm niemiecko-słowiański rozsadzi państwo Habsburgów i doprowadzi do jego rozbioru. Antagonizm ten, dzięki ewolucji polityki czeskiej w kierunku bardziej pojednawczym, przeszedł w mniej ostrą fazę, a jako następstwo tego osłabi i ruch wszechniemiecki. Poczucie wszakże niemieckie wśród Austriaków nie osłabło, ale wzrasta, w miarę jak blednie pamięć walk z Prusami. Z chwilą, kiedy na czoło polityki międzynarodowej wysunęły się sprawy morskie i kolonialne i gdy skutkiem tego Austria zeszła w koncercie mocarstw na drugi plan, szersze aspiracje i ambicje Niemców austriackich zaczęły znajdować zadowolenie w rozroście potęgi Niemiec, w których Austriacy widzą przyszłość Niemczyzny i z których triumfami moralnie się łączą. Austria już żyje pod urokiem potęgi Niemiec, która budząc niepokój innych narodów, jednocześnie dla Niemców całego świata stanowi silną atrakcję. Nie obcą też jest już dziś Niemcom austriackim myśl że w przyszłości szersze ich aspiracje narodowe i szersze interesy ekonomiczne znajdą ujście na wielkich drogach światowych tylko pod osłoną potęgi mocarstwowej, armii, zwłaszcza zaś floty państwa Hohenzollernów. Ścisły Związek Niemiec i Austrii jest w poczuciu Niemców Austriackich oparciem dla ich Niemczyzny a dla wielu z nich wstępem do zupełnego zlania się politycznego ze światem niemieckim. I gdy obawa przed Rosją należy do przeszłości, poczucie to jest już główną podstawą przymierza austriacko-niemieckiego. W przymierzu tem państwo Hohenzollernów ma naturalną przewagę ze względu na swą potęgę i na niemiecko-narodowy swój charakter. Nie jest ono tyle koordynacją polityki dwóch państw, ile subordynacją polityki austriackiej. Daje się to czuć w zachowaniu dyplomacji austriackiej, która zwłaszcza poza Europą gra często rolę pomocniczą przy dyplomacji niemieckiej. I ekspansja Austrii na Bałkanach jest ekspansją przede wszystkim niemiecką, w tym znaczeniu, że Austriacy zdobywają tam pozycję nie jako Węgrzy, Czesi i tym podobni, ale jako Niemcy. I właściwie przeważnie idą tam z Austrią Niemcy, którzy nie różnią się niczym od Reichsdeutschen i razem z tamtymi wzmacniają ogólny wpływ niemiecki. Nawet koleje austriackie przeprowadzone ku Bałkanom służą niemieckiej ekspansji ekonomicznej, coraz więcej przewożąc transitio towarów niemieckich, które szybko wypierają import austriacki do państwa ottomańskiego.